A może by tak sobie odpuścić dzisiaj i za dwa tygodnie, w końcu święta za chwilę. Nie chcę mi się robić żadnego świątecznego odcinka. W zasadzie tego też mi się nie chce nagrywać. Nagrany może i jest, ale trzeba ten wstęp dograć o tak zimno. Spać się chce. Nie, dzisiaj, dzisiaj jeszcze będzie odcinek odcinek z Karolem. Karol kiedyś opowiadał w ramach innego konceptu, jak to wybrał się autostopem do Pragi na koncert, a dzisiaj jego dłuższa podróż, podróż paromiesięczna, podróż do Stanów, Stanów Zjednoczonych, gdzie przez par tygodni pracował, a później sobie zwiedzał ten kraj. No, ale to już zostawię jemu do opowiadania. A wam? No a wam mogę powiedzieć tyle, że to jest w zasadzie tylko pierwsza część tej opowieści. Następny, następny odcinek z nim, z dalszą częścią jego wyprawy, okaże się kiedyś, w przyszłości. Inny koncept. Więc um, wszystko zaczęło się, kiedy byłem w Warszawie u mojego wujka. Poszliśmy razem do baru na piwo, czy tam pięć. Um, rozmawialiśmy na wszelkie możliwe tematy i wujek wspominał jak to było, kiedy e, za czasów studenckich wybrał się do Stanów, do stanu New Jersey i spędził tam parę miesięcy tak jak ja pracując i następnie podróżując stwierdziłem, że te wakacje chcę wykorzystać dobrze w sposób niezapomniany więc dlaczego miałbym się nie wybrać więc kiedy już wróciłem do Krakowa po spotkaniu z wujkiem, wszedłem na stronę Camp America i zacząłem czytać. I zacząłem się coraz bardziej nakręcać. To to jest organizacja Camp America, pamiętasz coś? Pamiętam, wiem. To jest organizacja, która organizuje wyjazdy do Stanów dla studentów uczelni polskich. Jeśli słyszeliście wyrażenie work and travel, to to jest właśnie organizacja, która się zajmuje takimi, tego typu wyjazdami. Powiat na tym, że jedziesz na 9 tygodni do Stanów na, nie do końca. Jedziesz na parę miesięcy do Stanów, przez 9 tygodni pracujesz na jakimś kampie, który możemy nazwać nie wiem, odpowiednikiem polskiej kolonii, gdzie dzieci jeżdżą na wakacje i odpoczywają, czy uprawiają sporty, czy robią cokolwiek innego. A następnie po tych 9 tygodniach masz parę tygodni dla siebie, które możesz wykorzystać na podróże po całych Stanach albo i okolicznych krajach jak Meksyk, Kanada. No i zobaczyłeś, że jest taka możliwość, stwierdziłeś, że dobra, jadę na wakacje i, i jak się do tych, do tych ludzi zgłosiłeś, napisałeś maila, po prostu, że hej, jestem chętny, dać mi formularz, jak go wypełnię, czy jak to wyglądało? Mm, wiesz co, wszedłem na stronę Camp America, tam e, możesz sobie wybrać e, konsultanta, który e, przeprowadza Cię przez proces rekrutacji, więc wybrałem sobie e, jakąś tam panią, która najbardziej mnie zainteresowała swoim opisem, e, no a następnie w... zgłosiłem się do niej, a następnie już proces wygląda tak, że Właściwie kampanę, prowadzi prowadzicie za rękę, wysyła wszystkie dokumenty, które musisz uzupełnić Potem e, Umawiasz się z tym konsultantem na rozmowę e, Kiedy to konsultant ocenia, na ile nadaje się do takiego wyjazdu, bo wiadomo, że Nie każdy może i powinien je, lecieć do Stanów mm, Więc po mm, zgłoszeniu się do na ten wyjazd. Poszedłem na taką rozmowę. Rozmawialiśmy z konsultantką około dwóch godzin czasu, może trochę mniej. W tym część rozmowy odbyła się po angielsku, bo jednak jest angielskiego trzeba znać, żeby wylecieć do Stanów. No a potem już szło z górki. Co jakiś czas dosyłali mi kolejne dokumenty, które miałem uzupełnić i im wysłać. Jakieś formularze, które musiałem na których musiałem zdobyć jakiś podpis, no i tak, tak to trwało od listopada do mniej więcej kwietnia, kiedy już dostałem wizę i tylko czekałem na wylot. A co musiałeś się popisać na tej rozmowie kwalifikacyjnej jakimiś umiejętnościami, no jasne, komunikatywny angielski przynajmniej, uh -huh. że był, no to, to jest, to jest oczywiste. Ale e, oprócz tego to Chodziło bardziej e, tylko o, o, o twoją osobowość, czy, czy o to Co umiesz, co, co byś mógł robić tam W pracy na tej, W tej części Kiedy pracujesz czy... Myślę, że to i to, bo na pewno e, Fajnie jeśli jesteś e, Ciężko pracujący Możesz e, Spędzić te 8-10 godzin W pracy i nie narzekać Jakoś strasznie i innym ludziom e, musisz umieć coś, co będziesz robił. Jeśli na przykład jedziesz do kuchni, to fajnie jeśli masz choćby małe doświadczenie w gotowaniu, czy w, w czym tam chcesz. Bo to są takie z, zazwyczaj proste prace fizyczne, Tak, Takie nie? proste, że w sumie na miejscu w ciągu tygodnia jesteś w stanie się nauczyć tego. Potem, Potem przez następne parę tygodni e, pracujesz i sobie tym, tą pracą za, zarabiasz na, na ten wyjazd, ale e, s, do, jak, skoro tam jest taka rekrutacja cała, to jest taka rozbudowana, rozbudowana e, e, organizacja, no to, to, to chodzi o zdobycie jakiegoś stypendium jakiegoś dofinansowania, czy, czy po prostu to oni tylko i wyłącznie pomagają czy to zorganizować, załatwiają pracę, a, a potem radź sobie, radź sobie zresztą sam z pokryciem kosztów. To znaczy, to jest tak, że przed wylotem jednak musisz ponieść jakiś wkład własny, to jest e, około 2,5 tysiąca. No na bilet chociażby, mm, Tak, na bilet i tam ubezpieczenie i wszystkie inne rzeczy, to jest, w sumie zbiera się trochę tych kosztów. Czyli oni no nie płacą. Oni, no nie Oni dostają kasę z tego e, Z tego co ty zarobisz Będąc już na miejscu, dlatego Aha, czyli to są to pośrednicy zwykli e, Tak, no można tak powiedzieć Dlatego im zależy, żebyś miał pracę Przez cały czas Dlatego nie, nie zostaniesz na lodzie e, Nie będzie tak, że wylądujesz w Nowym Jorku I tam się okazuje, że nie ma pracy Musisz sam wracać do domu Za własną kasę no, jest, jakiś pozytyw jest Prawdę mówiąc Odnoszę wrażenie, że um, jeśli będziecie to słuchać, odniesiecie wrażenie, że ja tu reklamuję tą moją organizację, że mam jakiś cel w tym, co oczywiście nie jest prawdą, bo e, przyszedłem tutaj... Ale nie, no jesteś zadowolony z tej organizacji, No, jestem, no to, to reklamuję. Jestem, ale... Jak ktoś robi dobrze, no to trzeba reklamować. Jestem, jestem. Zrobili ci dobrze, czy nie? No zrobili. Tak, ale e, zdaję sobie sprawę, że możecie odnieść takie wrażenie, że ja tu reklamuję kogoś. W reklamie nie ma nic złego, jeżeli jest szczera. No tak. Ja mogę szczerze pochwalić tę organizację i cały mój wyjazd do Stanów. No i e, okej, okay. przez tą fazę popierkową przeszedły się jakoś, problemy z wizą były? E, nie, chociaż generalnie jest tak, że spotkanie wizowe jest uznawane za bardzo stresujące, bo e, przy, e, spotykasz pracownika Campamilica, zaraz przed wejściem do konsulatu i ten pracownik straszy cię, co tam się nie będzie działo u tego konsula, że albo zada jakieś trudne pytanie, albo podchwytliwe i ty musisz coś tam odpowiedzieć, to co on chce usłyszeć. No i ludzie się bardzo stresują. Ja, nie, ja aż tak bardzo się stresowałem, ale też zacząłem, jak już słyszałem to wszystko, co się tam dzieje. Ale ostatecznie wyszło tak, że rozmowa z konsulem trwała nie wiem, minutę. Oczywiście była to rozmowa po angielsku. Zapytał się parę prostych rzeczy, jak się nazywam, po co tam jadę, czy mam tam rodzinę i takie tam. No i okazało się, że dostałem wizę. I teraz już nic tylko lecieć. No i... a tak się składało, że to jeszcze było w trakcie letniego semestru studiów i miałeś przygodę z załatwianiem wcześniejszej sesji. No też. E, no, no tak. E... Nie, to, bo w sumie w sumie mnie to zawsze interesowało, jak, jak załatwienie czegoś takiego wyglądało w dziekanacie. Nie było z tym problemów? Pamiętam tylko, że biegałeś po profesorach tych różnych wykładowcach, żeby ci pozwolili zdać egzamin. Niektórzy kręcili nosem, niektórzy coś tam no. przepuścili. To nie stwierdzili, że jasne, spoko. Wiesz co, to jest tak, że... E pytasz się tej organizacji wysyłającej się do Stanów o taki druk, w którym oni potwierdzają, że nazywasz się taki tak i my potwierdzamy, że lecisz do Stanów i potrzebujesz w związku z tym wcześniejszą sesję. Więc dozałatwiam sobie ten druk i on mi trochę ułatwił załatwienie wcześniejszej sesji. Złożyłem podanie do Ciekana i po jakimś czasie okazało się, że dostałem tą zgodę. No i zacząłem... To nie było. Zacząłem coś tam ogarniać na tych studiach. Zacząłem zdawać egzaminy wcześniej, gdyż lot miałem 10 czerwca, a sesja zaczynała no, się... w lipcu no. no tak, pod koniec lipca, tak nie wiem, 20 któryś lipca. Zaczynała się? Nie, w 1 lipca się, się zaczynała. Pe... Czy tam 20 któregoś czerwca się zaczynała. Mm. Sesja jest w lipcu. A, pom pomyliła mi się kolejność miesięcy. No właśnie. No i... Borej yy, Otwiera, Otwieracz jest. No i lecisz yy, do tych z, skąd? Z Warszawy, z Krakowa? Z, z Warszawy do... Z Warszawy do Amsterdamu, tak? Z Amsterdamu do Seattle. I Seattle już do miejsca, gdzie tam ja miałem pracować. To Czyli jest gdzie w, stanie, to było? w stanie montana e, miejscowość Rollins naj, najbliższa duża miejscowość, a jeszcze większa Kalispel. Nie wiem czy to wam coś mówi prawdopodobnie. No raczej nie. Mogę wam tylko powiedzieć, że mm, akcja Twin Peaks dzieje się mniej więcej w tamtych okolicach. O, no to przyjemnie. No tak, właściwie to podejrzewam, że e, właśnie. Wieś podczas jesieni te, te okolice gdzie pracowałem wyglądają tak jak to co mogliśmy zobaczyć na, na kadrach z tego filmu muszę serial sobie obejrzeć a widziałeś kiedyś cały? Czy? serialu właśnie nie widziałem Ech. a słyszałem, że to jest magia ale nie było ja oglądałem ostatnio właśnie i dopiero za, po tym gdy zacząłem oglądać skojarzyłem, że to jest właściwie to samo miejsce Nawet niektórzy bohaterowie Pochodzą y, z miejsc y, W których byłem Podczas mojej podróży po Stanach No i, i Wyleciałeś y, Przyleciałeś tam Do miejsca docelowego Ktoś cię odbierał z lotniska że musiałeś szukać Wiesz co? Wcześniej jeszcze była pewna przygoda Gdyż um, Samolot z Amsterdam do Seattle Się spóźnił nie wiem około godzinę a następnie jeszcze odprawa paszportowa już na miejscu, już w Stanach. Trwała też, nie wiem, może też około godzinę. No więc spóźniłem się na ten mój ostatni samolot. No i to już, to już było ciekawe dość. No ale zadziwiająco dobrze to ogarnąłem. Poszedłem do e, jakiejś pomocy, która jest tam na lotnisku. Wyjaśniłem mi sprawę moim łamanym angielskim, który okazał się wystarczający do radzenia sobie z tym problemem no i już po 20 minutach miałem załatwiony e, przebukowany lot więc e, musiałem jeszcze zadzwonić do mojego kampu, do mojej szefowej żeby powiedzieć, że spóźnię się, że nie, nie przylecę tam 21 tylko powiedzmy 23 nie pamiętam jak to dokładnie było z tymi godzinami no i przebukowałem lot i następnie już tym przebukowanym lotem e, dotarłem do Kalispol, gdzie skąd mieli ode mnie odebrać Ci ludzie z kampu. Mm. Mm. I nie okazało się to koniec końców jakimś obozem pracy. Ewentualnie bordelem gdzie musisz odsługiwać starych, rudych, spoconych facetów. Mm. No nie, chociaż jeden z, moi, z moich współpracowników mówił, że będziemy musieli sprzątać rzegi po dzieciach. O. Ale nie, okazało się, że było... Mm. Było dużo lepiej. Ja akurat e, jestem szczęściarzem, że trafiłem na tamten kamp, na który trafiłem, bo już e, później słyszałem wiele pojeździ o innych kampach. No i okazuje się, że niektórzy mieli trochę gorsze warunki ode mnie. Ja pracowałem 5 dni w tygodniu po 8 godzin około, w praktyce około 7. A byli ludzie, którzy pracowali 6 dni w tygodniu po 10. I, I co tam robiłeś? No ja byłem. E, Dishwasherem, że tak to... Oh. No to jest tak fajnie Ładniej brzmi niż byłem na zmywaku mm. Tak, generalnie wyglądało to tak, że mm, Była e, zmiana nocna i zmiana poranna Zmiana poranna wyglądała tak, że Przychodziłeś o 7.30 do pracy, która była 20 metrów od twojej kabiny No i po najpierw po śniadaniu, potem... Zmywałeś te e, ganki, które użyto podczas przygotowania obiadu. Następ... Oczywiście e, zaraz po śniadaniu też jadłeś sam. E, potem zmywałeś dalej, e, aż do obiadu. Jadłeś obiad. Znowu zmywałeś po obiedzie. I potem jeszcze trzeba było przejść się po kampie i posprzątać łazienki, które były cztery. Cztery, tak. Cztery... E... Dokładnie były dwa budynki, w każdym budynku były łasienki damskie i męskie i w, w każdym z tych e, pomieszczeń było tak jakby od 3 do 5 kabin. No i to wszystko trzeba było posprzątać codziennie, ale to też nie było w sumie takie złe. A jak skończyłeś pracę wcześniej, powiedzmy generalnie e, jeśli zaczynałem o 7.30 to powinienem kończyć o 15.30 w praktyce mogłeś pośpieszyć się, skończyć o 14 i mieć jeszcze te półtorej godziny dla siebie czyli wtedy pracowałeś 6,5 godziny zamiast no. 8 no fajnie Nie jak mówisz na razie, no to naprawdę, naprawdę zachęcająca rzecz. A warunki mieszkalne, jakie tam mieli zapewnione, to była jakaś kanciapa taka z pająkami jak Harry Potter? No, komórka pod schodami? Nie, nie, to była taka, taka leśna chatka zrobiona z drewna, gdzie były yy, yy, trzy łóżka. Sama, sama chatka była dość spora, nie było problemu z przestrzenią, była tam lodówka. Parę szafek. Zwykły jakiś taki domek letniskowy, nie? Jak... Tak, tak. No łazienki nie było w tym, ale była 20 metrów dalej. Także też nie było z tym problemów. Czyli warunki mieszkalne też były bardzo fajne. A jak ludzie, z którymi się tam przyszło żyć przez te parę tygodni? Generalnie mogę ci powiedzieć, że wydaje mi się, że Amerykanie są dużo milsi od Polaków. Bo to wszyscy byli tamtejsi jak coś normalnie, regularni pracownicy, no i tylko ty byłeś z tymi... tak, wiesz co, generalnie ja, to jest i, tak, że przyjazne hmm. ludzie na innych kampach często pracowali z innymi ludźmi z Europy, albo czy to z Polakami, czy z jakimiś Węgrami, Hiszpanami, Niemcami a ja trafiłem na kamp gdzie byłem jedyną osobą z Europy, co jest niespotykaną, dość e, rzeczą w e, Work and Travel ale tak wyszło, ale w sumie to było fajne, bo zostałem rzucony na głęboką wodę jedyny język w jaki mogę mówić to angielski, musiałem jakoś dogadać się ze wszystkimi no i właśnie ci ludzie tam byli bardzo mili, pomocni mówi się, że Amerykanie są głupi czy nie ogarniają czegoś jakoś nie widać tego i bardzo łatwo można im wybaczyć, dlatego, że są tacy tacy kochani. Nie, to fajnie. No i, i jak mówisz, że te 7 godzin pracy tak w praktyce, uh -huh. a potem, no to reszta wolnego czasu, jak jesteś uwiązany do tego miejsca, to co robiłeś? To znaczy, ja tam miałem wolność, mówiąc sobie, Gdzieś iść, gdzie no, chciałam. Tak, być... żeby następnego dnia wrócić i być zdolnym do pracy. Aha, z takich rzeczy, z takich atrakcji, które były niedaleko, to nasz kamp był niedaleko dużego jeziora i były tam do wypożyczenia, oczywiście za darmo, kajaki, e, rowery wodne, tak to się nazywa, mhm. i inne tego typu sprzęt. No i zawsze już po gorącym dniu było miło się. Wykąpać w takim zimnym jeziorze. Naprawdę to było wręcz ekstatyczne przeżycie. Czasem. No i pracowałeś ile w sumie? Jak i ile 9 tygodni. 9 tyg nie, nie, właściwie miałem 9 tygodni pracować, ale uh, przyjechałem tydzień wcześniej, czyli tak jakby. Byłem tam 10 tygodni na tym kampie. Z czego za ten tydzień, podczas którego nie pracowałem, też dostałem kasę, co, co też jest miłym elementem tutaj. No więc tak, 10 tygodni, a następnie wyruszyłem w podróż dalej. Ale jeszcze zanim wyruszyłem w podróż, to moja szefowa, która była bardzo miłą osobą i była takim swoistym no, Dumbledorem. Była tak wspaniała, hmm. taka dobra, tak naprawdę, była ja nie, niesamowita. No, niestety nie. Ja <laughs> Ale była naprawdę a super. Tak nawiasem Spróbujmy. mówiąc, to yy, wczoraj wczoraj zaczął padać śnieg i taka zamieć była yy, super, nie? I uh -huh. yy, yy, yy, yy, ja tak wychodzę, yy, byłem wtedy na, na akademikach Politechniki, wychodzę z jednego z tych akademików i brnę w kierunku przystanku, tak mniej więcej, bo nic nie widzę, bo no, głowa pochylona, żeby w twarz wiatr mi nie wiał spadkami śniegu i, i, i z lodem. I tak tylko słyszę śmiech jakichś dziewczyn. Yy, no to pod, podnoszę głowę, żeby się z nimi nie zderzyć, patrzę się, a tam marzenie każdego krasnoluda. Wszystkie były grube i brodate. Przepraszam za Mikołaje. <głos> Okej. Okay. To było tak przeurocze. Nie wiem, brz brzuchy miały sztuczne chyba. Tak przynajmniej na sztuczne wyglądały. Jak jest z poduszek zrobione. Brody też przyklejone oczywiście, ale... Prawdziwa równość płci. <laughs> no. Co tam śnieżynki, co tam jakieś elfy. Mikołaj z Coca-Coli. Tylko on się liczy. No i tak wracając do, do tej twojej... Opowieści, no... Co tam, jak, jak ta... Jak sobie zaplanowałeś tą podróż? Bo miałeś jeszcze parę tygodni... Jeszcze zanim opowiem Aha. o podróży, jeszcze opowiem ci, że... Właśnie ta moja wspaniała szefowa o imieniu Karen, którym tutaj pozdrawiam, e, zafundowała mi podróż e, między innymi do Yellowstone, który jest jednym z piękniejszych parków w Stanach i jest całkiem niedaleko montany. I do Kanady, na północ już, do tych strasznych zadupi Kanady. Zafundowała w sensie? Co darmo. Znaczy ja nic nie płaciłem za to. Znaczy płaciłem podczas tych podróży tylko za jedzenie, a za hotele i paliwo y, płaciła ona. A wziął mnie na tą wyprawę jej mąż, który był pracownikiem kampu i dała mu parę dni na to, żeby pokazał mi te ładne o, części. No to naprawdę mega Kuchnie. przyjemne. Tak. No i właśnie, na jeszcze zanim wyjechałem podróżować po pracy Już miałem na koncie ten najładniejszy chyba, tak, najładniejszy park narodowy w Stanach Yellowstone Mi się jak nie było pewno No, no nie, a, ale generalnie mm, i tak było wiele niesamowitych rzeczy, bo to był jedyny, jedyny park, w którym można doświadczyć tylu zjawisk przyrodniczych, których nie ma w innych parkach wszelkiego rodzaju gejzery, wulkany i takie tam to naprawdę warto zobaczyć um, myślę, że jak chcesz możesz udostępnić linka do mojego albumu no, e, jak będzie możliwe, no to wkleję linka w, tak. w jakimś komentarzu czy, czy w opisie odcinka tak, to możecie sobie zobaczyć, jak ładnie tam jest hmm? no i po... E, bo... Podróżowałeś przez te, że parę dni podróżowałeś z mężem tej, tej, tej e, szefowej. Mhm. Uh -huh. e, a tak ogólnie no to byłeś zdany tak sam na siebie, czy, czy to miałeś zorganizowany jakiś plan podróży? Nie, już podczas tej e, podróży po pracy. E, I jaki po, to był okres czasu? Ile wiesz miałeś, co, e, ja miałem na to, ruszyłem gdzieś koło 20 sierpnia. A wylot ze Stanów miałem 17 września? Czy 16? W każdym razie. Nie cały miesiąc. Nie? No, 4 prawie. tygodnie. Prawie. No, 3,5 tygodnia. Bo, ale y, to zależy od, od Was, jak sobie rozplanujecie to. Bo możesz na przykład wrócić zaraz po pracy, jeśli tak sobie to rozplanujesz. Tylko nie wiem, czy jest sens. Możesz podróżować tydzień, czy 3 tygodnie, 4, jak chcesz. Y, no więc no no i, i czy to Aha. miałeś jakieś zorganizowane? E, nie e, wygląda to tak, że dostajesz tą kasę za pracę i sam sobie planujesz wszystko gdzie pojedziesz nie miałeś jakby... umówionej um, um, um, um, jakiejś wycieczki z emerytami a, a, ani, ani z takiego no to e, jak, jak podróżowałeś? miałeś w ogóle jakieś, jakąś trasę zaplanowaną wcześniej? E, wiesz co? myślałem nad tym parę tygodni przed wyjazdem i prawdę mówiąc w dniu wyjazdu jeszcze nie byłem pewny do końca jak to będzie Byłem otwarty na to, że coś się może zmienić Generalnie wyglądało to tak, że musiałem być w Nowym Jorku w dniu wylotu I to moje jedyne ograniczenia Poza tym mogłem improwizować, mogłem e, zupełnie zmieniać parę razy trasę w mojej podróży No w każdym razie zaplanowałem na początku e, to miejsce gdzie pojadę na, e, jak, do pierwszego E, czyli to było Seattle, tak się okazało, że um, znajomy mojej szefowej e, jechał na wesele do Oklahoma, która jest, jak wiecie, albo i nie, na południe stanu Waszyngton, więc mm. e, nadrobił dosłownie, nie wiem, 50 mil i zawiózł mnie do Seattle, tak się fajnie zużyło, że e, transport do Seattle też miał zapełniony więc tam pojechałem właśnie samochodem i tam e, zamieszkałem u gościa, którego poznałem na Couchsurfingu, który też okazał się dość ciekawym człowiekiem. Couchsurfing. Też się zarejestrowałeś wcześniej przed, przed, przed całą tą wyprawą? Wiesz co, zarejestrowałem się jeszcze przed wyprawą do Pragi, o której też Ci mówiłem. Mhm. Um, Był odcinek o tym, ile rok temu? Półtora roku temu? Tak, takiego? około. dawno temu było. było no, no i, i e, czyli kartsurfing dalej e, działa no jasne, zwłaszcza, że no mm, coś tam się zarabia, ale za mało, żeby spać w hotelach przez parę tygodni mm -hmm. także trzeba było jednak e, jakieś wyrzeczenia poczynić i no ale zamieszkać. to wyszło w tym przypadku na plus bardzo zawsze tak, bo u kogoś po poznajesz też e, ludzi takich native'ów totalnych E, ten człowiek, u którego mieszkałem, był no, ciekawą personą. Gdy wszedłem do jego mieszkania, e, zobaczyłem pełno obrazów i figurek o tematyce gejowskiej. <laughs> I generalnie e, gość był zadeklarowanym e, gejem. E, kiedyś zdarzyło mu się pracować w Microsoftcie, e, w projekcie MSDN był z tego, co mówił, trzecią co do ważności osobą w tym projekcie. Więc całkiem fajnie poznać kogoś, kto pracował w jednej z ważniejszych film w Twojej branży. W ogóle na świecie. Tak. E, kiedy z, m, w jego pokoju widziałem jakąś nagrodę podpisaną przez Billa Gatesa. Ciekawe, nie? Był to człowiek, który obecnie pracuje m, w sklepie z winami, ale. Ma fajne podejście do życia, bo chce jak najmniej pracować, a jak najwięcej się opierdalać. No, taka wolność. Tak, chwalił mi się, że kiedyś, fajne, kiedyś, wiele lat temu kupił domenę internetową. Ostatnio sprzedają za 1000 dolarów, no i teraz mam miesiąc dla siebie, dzięki tej Kasie. Super podejście do życia, naprawdę. No, no i... i, i, i... Seattle, z jakiegoś konkretnego powodu Seattle, czy, czy po prostu dlatego, że tam jechał gość, ten e, wiesz co, znajomy. dlatego, że ja byłem w stanie Montana, które jest blisko zachodniego wybrzeża, więc stwierdziłem sobie, że najpierw zobaczę to zachodnie wybrzeże całe od północy do południa a następnie polecę na wschodnie i tam zobaczę jeszcze parę miejsc no Seattle jest znanym miastem, jeden z bardziej znanych całkiem sporym no więc, myślałem, że warto zobaczyć No tak opowiedz, jak zaliczyłeś jakieś fajniejsze miejsca, ciekawsze Jakieś, no zwłaszcza jak miałeś jakieś przygody w różnych, w różnych sytuacjach, jak gdzieś przyjeżdżałeś No w Syatus spędziłem mm, nie więcej niż półtorej doby mówiąc niewiele zdążyłem zobaczyć Utkwił mi w pamięci taki murzyn, który chciał mi sprzedać trawę <grym> już na samym początku mojego spaceru po Seattle w Seattle jest bardzo znany market nazywa się Pine Fish Market czy coś takiego w każdym razie sprzedawcy tam rzucają rybami i robią z tego takie zajebiste show <grym> i oni sobie rzucają rybami Rabłem jakieś triki z użyciem tych ryb, a ludzie patrzą i się cieszą. I z tego znane jest to miejsce. I to, to było miejsce, które najbardziej zapadło mi w pamięć w Seattle. Byłem w siedzibie fundacji Billa i The Gates. To też, też było fajne. Generalnie, jeśli nie wiecie, Gates i cały Microsoft powstali w Seattle. I no, to wyjaśnia dlaczego mój Cutsurfer pracował tam mm. Mm. ale w Seattle to chyba było tyle z ciekawych rzeczy, o, oczywiście widziałem e, z dołu Space Needle też dość e, znany, znany budynek kiedy widzicie jakąś miniaturkę e, przedstawiającą Seattle to na pewno jest tam ta wieża no a po Seattle e, od razu pojechałem busem do Vancouver, które jest już w Kanadzie także przekroczyłem granicę Teraz kolejny e, podczas moich wakacji e, no i dojechałem do Vancouver i tam już na początku kolejna przygoda siedzę sobie na ławce w parku siedzę sobie, nie wiem, 10 minut patrzę na ludzi, na miasto podchodzi do mnie paru żuli były chyba trzech czy czterech i pytałem, czy mogę się dosiąść, ja mówię, no dobra, jasne. E, I oni wyciągają trawę i zaczynają e, skręcać skręty. Żuli stać na No, skręty. w Kanadzie tak. Wow, jest jednak ta roż, różnica w poziomie życia, nie? Jak żuli stać na skręty. E, no więc tak, pytałem się, czy zapalę z nimi, ja mówię, tak. No dobra, oni skręcają dalej, gadka jakaś wesoła taka między nimi mm, pytałem się skąd jestem, mówię im oni mają jakieś rozkminę na e, temacie mojego kraju w każdym razie potem stało się coś dziwnego widzę, że zbliża się do nas jakaś kobieta na wózku i ta kobieta mnie woła a ja mam przy sobie cały czas bagaże no i myślę sobie, że bez sensu zostawić bagaże przy tych źródłach i podejść do tej kobiety więc biorę te bagaże z sobą oni mówią, zostawcie je, zostaw te bagaże. No ja im nie zaufałem i poszedłem z bagażami do tej kobiety. Kobieta też była taką Julietą. <grym> um, pytała się o jakąś kasę na jedzenie czy na coś. No ja z zasady nie daję, że kasy, no cóż. Odmówiłem jej, choć bardzo nalegała. Um, kiedy rozmawiałem z nią, jeden z tych żuli podszedł do niej i zaczęliśmy rozmawiać. I co ciekawe, ta kobieta była Azjatką, Azjatką na wózku Zaproponowała mi, w zamian za kasę, swoją jakąś, nie wiem czy to znajomą, czy jakąś e, kuzynkę Tak, dobrze <słysza> myślisz <słysza> <słysza> Powiedziała, że możemy się wybrać do mojego mieszkania e, Moja jakaś tam friend jest bardzo ładna, spodoba ci się no, ja stwierdziłem, że nie bardzo Ale e, Śmieszyła mnie trochę ta rozmowa Nie, nie czułem się za bardzo zagrożony mm, Ale odmówiłem grzecznie I poszedłem dalej, bo nie chciałem Raczej w nic takiego wchodzić A Co więcej, Vancouver W Vancouver też spędziłem Wydaje, dwie noce u Codsurfera, który też okazał się gejem oh. W ogóle miałem Szczęście do gejów Gość, nie pamiętam jego imienia nawet, musiałem sprawdzić na moim profilu Pochodził z Francji, a przyjechał do Vancouver Dlatego, że Vancouver jest najmniej francuskie z wszystkich kanadyjskich miast, więc tam ma najlepszą opcję, żeby podszkolić swój angielski Więc pracował tam w restauracji, a po godzinach gadaliśmy i mogłem u niego spać no, fajna rzecz. Tak, w Vancouver byłem na słynnej ulicy gejowskiej, nazywa się Davy Street. Sorry, mogę cię przerwać? No? Mam już tytuł odcinka. Karol i gejowskie wakacje. Dobra. A co do tej gejowskiej ulicy, Przejście dla pieszych miały tam kolory tęczy. To było niesamowite. W moim albumie też są zdjęcia tych przejść. Mm, co więcej, Vancouver, bardzo ładne miasto. Mm, myślę, że ładniejsze od Seattle, zdecydowanie. Mimo, że Kanada. O, co jeszcze? Nie pamiętam zbyt wiele innych rzeczy z Vancouver. A, czekaj, tak, bo tak powiedziałeś. E, ładne miasto, mimo, że Kanada. Jaka jest różnica między Stanami a Kanadą? Mi się zawsze tak wydawało, że Kanada jest taka fajniejsza, przyjemniejsza do życia. I w ogóle. A, już, no, już Stany. Ja słyszałem coś takiego, że Kanada to takie Stany, tylko że bez wad. A no, nie wiem, na ile to prawda. Coś w tym może jest. E, wiesz co? Nie mam jakichś głębszych rozmów na ten temat no, ale Wydaje mi się, że byłeś, są dość podobni Jak byłeś i w Stanach i w Kanadzie mm -hmm. wyczuwałeś jakąś różnicę między tymi państwami czy, czy zero? No nie, myślę, że ludzie są dość podobni Różnica jest taka, że w Kanadzie używają kilometrów, a w Stanach mil no. Tak samo w Kanadzie kilogramów, w Stanach funtów Ale nie odniosłem wrażenia, że ludzie są diametralnie inni także może jakbym dłużej pobył w Kanadzie, bo spędziłem w niej parę dni bo jeszcze przed pobytem w Vancouver spędziłem parę dni tam na północy Kanady w sumie to może 5 dni także za mało by się wypowiadać na ten temat no i potem po Vancouver? następnie pojechałem, tak, tylko przelotem do Seattle tam pobyłem może godziny, a następnie Pojechałem przez całe zachodnie wybrzeże do San Francisco. Z czym jechałeś? Autobusem? Bo czy e, bus, me, e, autobusem, tak. Greyhound że to była firma. Takie m, najtańsze, ale dość fajne autobusy. Przez całe zachodnie wybrzeże się jedzie za około 90 dolarów. Wow. No to tanio. Nie wiem, polski bus wymienka. Chociaż polski bus też jest całkiem konkurencyjny nie jechałem nigdy, ale no raz tylko wiedziałem jak wsiadałem o 5.10 do, rano do autobusu na dworcu, no to odjeżdżał też ze stanowiska obok polski bus i to był autobus wysokiej klasy, od razu było widać no w polskim busie masz e, gniazdkę, masz wifi tunki często a to ja się nie spotkałem, ale to... No, ale... A w e, Greyhoundzie raczej się jedzie z biedotą z jakimiś dziwnymi ludźmi w podkoszulkach z tatuażami a z jakimiś grubymi babami czarnymi e, widać, że każdy ma jakąś swoją historię własną A to jest fajne, ale e, e, bo to jest taki autobus bardzo dalekobieżny i jedzie się nim ile? na no, kilkanaście godzin, nie? Albo e, tak, dokładnie, nie pamiętam ja dokładnie, ale... Myślę, że coś około 20 godzin ponad jechałem z Seattle do San Francisco z dwiema przysiadkami. Jak się jedzie tyle czasu pociągiem, to się nawiązuje jakieś rozmowy, poznaje się ludzi, pije się często z nimi, czy no, no po prostu się z nimi rozmawia, a, a, a w autobusach tak raczej nie ma, przynajmniej no, w, w Polsce z tego co ja zauważyłem, a, a w tamtym autobusie był ludzie rozmawiali ze sobą, tacy nieznajomi, e, czy, czy to każdy słuchawki na uszy i, i, i, i śpi? Nie no, była jakaś taka na przykład kobieta, która e, opowiadała jakąś historię swojego życia gościowi. E, ja osobiście z nikim nie rozmawiałem, po pierwsze chciałem się spać, chciałem przespać tą samą podróż. A e, dwa, powiedziano mi że raczej lepiej nie ufać ludziom poznanym w Greyhoundzie. Biedota mówisz? Tak. Mój wujek, kiedy jeszcze był w Stanach, opowiadał o, o tym, jak jakaś babcia, 70-około lat, jechała e, do Kalifornii, żeby spotkać się ze swoją siostrą, która była na łóżu Śmierci. Także fajne historie ludzkie tam można czasem dostrzec.